To są informacje Polskiego Radia 24. TISA z miażdżącą przewagą w wyborach parlamentarnych na Węgrzech policzono kilkadziesiąt procent głosów. Pakistan zabiega o utrzymanie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Dotychczasowe negocjacje USA-Iran zakończyły się fiaskiem. Powiemy też o utrudnieniach w okolicy podwarszawskich Łomianek. W wypadku zginęły tam dwie osoby. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Węgry wybrały Europę, Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę, Unia staje się silniejsza. Napisała na platformie X szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen skomentowała w ten sposób cząstkowe wyniki wyborów parlamentarnych nad Dunajem. Głosowanie zakończyło się trzy godziny temu. Wyraźnie prowadzi opozycyjna TISA, 53% poparcia ma w, w tej chwili to właśnie ugrupowanie i 37% Fidesz. Daje to znaczącą przewagę ugrupowaniu Pitera Modiora. Dziękuję Węgry, powiedział wcześniej lider węgierskiej opozycji, dziękował wyborcom za głosy i mówił, że jest ostrożnym optymistą. Bardzo dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość, uwagę i chciałbym jeszcze powiedzieć zgromadzonym tutaj na nabrzeżu sympatykom, naszym rodakom i wszystkim w całym kraju, że teraz szczególnie ważne jest, aby zachować nasz dotychczasowy i pogodę ducha. Lider Tisy informował, że opozycyjne ugrupowanie otrzymało telefoniczne gratulacje od Wiktora Orbana. Wcześniej wyborcom dziękował też szef sztabu Fideszu Giergi Guliasz. Wyników oczywiście jeszcze nie znamy, ale ze strony partii rządzącej, Fidesu i KDNP prowadzona była ogromna mobilizacja. To również przełożyło się na wyjątkowo wysoką frekwencję. Chcemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Wyniki wyborów są klarowne i bolesne dla nas. Tak, cząstkowe dane Komisji Wyborczej skomentował Viktor Orban i zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie w opozycji. Brak badań Exitpol utrudnia szacowanie wstępnych wyników wyborów na Węgrzech, mówi Adam Balcer ze Studium Europy Wschodniej UW. Wcześniejsze sondaże można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich dawała około 20% przewagę partii Tisa i jak mówił w radiowej jedynce ekspert, jest mało wiarygodna. Druga grupa wskazywała bardziej prawdopodobny wynik wyborów. Ta przewaga w ostatnich dniach TIS-y nad Fidesem wynosiła 10 gdzieś procent 9%. I moim zdaniem one są bardziej prawdopodobne. I przypomnijmy, że to, że te sondaże nie obejmują diaspory. Ostateczne wyniki z dokładnym podziałem na mandaty będą znane prawdopodobnie w sobotę. Do głosów krajowych zostaną doliczone te oddane za granicą, czyli co najmniej 7% wszystkich uprawnionych. Po informacjach na naszej antenie węgierski wieczór z udziałem ekspertów, a w nim komentarze, możliwe powyborcze scenariusze i relacje naszych korespondentów. Przenosimy się na Bliski Wschód. Po fiasku negocjacji pokojowych w Islamabadzie pakistańskie władze zabiegają o to, by nie doszło do zerwania zawieszenia broni między USA, Izraelem i Iranem. Trwają intensywne działania dyplomatyczne z udziałem państw Zatoki Perskiej i Turcji. Tymczasem Amerykanie ujawniają, na co Iran nie chciał się zgodzić w procesie negocjacyjnym. Agencja Reutera, powołując się na wysokiego rango amerykańskiego urzędnika, pisze, że Teheran miał odmówić otwarcia cieśniny normus, a przede wszystkim porzucenia ambicji nuklearnych oraz finansowania Hamasu i Hes dla amerykańskiej delegacji nie do zaakceptowania są zwłaszcza kwestie dotyczące rozwoju programu jądrowego. Obawy przed możliwością uzyskania przez Iran broni atomowej były wskazywane jako powód rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko temu państwu. Po fiasku negocjacji w Pakistanie z Teheranu i Waszyngtonu napływają sprzeczne na informacje dotyczące ich przebiegu i ustaleń. Iran oskarża USA o działanie w złej wierze, a Donald Trump ocenia, że rozmowy były dobrym początkiem. Prezydent USA twierdzi, że Irańczycy, jak się wyraził, wrócą i dadzą to, czego oczekuje amerykańska administracja. Największe obawy dotyczą trwałości rozejmu. Iran zagroził już atakami na okręty wojskowe, jeśli te pojawią się w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump twierdzi z kolei, że amerykańska marynarka wojenna już operuje na tym obszarze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w wypadku w okolicach Łomianek pod Warszawą. Na trasie S7 zderzyły się cztery samochody osobowe. Na miejscu występują utrudnienia, mówi Damian Dolniak ze Straży Pożarnej Warszawa Zachód. Na pasie w kierunku Gdańska doszło do zderzenia czterech pojazdów osobowych. Jeden z samochodów dachował. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie osoby. Jest to kobieta oraz nastoletni chłopiec. Jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana lotniczym pogotowym ratunkowym do szpitala. Łącznie w zdarzeniu udział brało 11 osób. Na miejscu jezdnia jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdę. Utrudnienia mogą potrwać do 23.30.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 smakołyki też dla dzieci, cukierki. To święto rodziny, kiedy to wszystko rodzina, zbrałem się te wszystkie razem. Kilka dni po Wielkanocy prawosławni zanoszą pisanki na groby bliskich. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy na południowym zachodzie i na krańcach zachodnich miejscami pokropi deszcz. Termometry pokażą minus 3 stopnie na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 2 stopni w centrum, do 8 na zachodzie. Chłodniej jedynie w dolinach Bieszczadów, do minus 5 stopni. 6 minut po godzinie 22. Wydanie specjalne. Tak jak obiecywaliśmy tuż po godzinie 22 specjalne wydanie, specjalny węgierski wieczór. No i okazuje się, że już prawie wszystko wiemy, choć może nie do końca, bo w dalszym ciągu trwa liczenie głosów u naszych bratanków. Łączymy się z naszym korespondentem na Węgrzech, Piotrem Piętką. Witaj Piotrze. Dobry wieczór. Jaka atmosfera, bo wiemy, że Peter Madziar powiedział, dziękuję Węgry. Tak, jeszcze nie wystąpił Peter Madziar tutaj na scenie. Cały czas czekamy na jego wystąpienie. Ja powiem o tej atmosferze. Oczywiście tutaj atmosfera jest bardzo radosna, ponieważ tutaj są zwolennicy partii Tiso, ale jest ich coraz więcej. Wszyscy, być może za chwilę państwo usłyszycie, bo oni tutaj śpiewają. Pios Słyszyły także Peterowi Modiorowi ludowe piosenki o nadziei, o wiosennym... dzisiaj przywiadał. E, mamy jakiś kłopot widocznie. Te piosenki są na tyle głośne, że zagłuszyło nam naszego korespondenta Piotrka Pięte Czekamy, zaraz się spróbujemy połączyć. Halo, Piotrze, słyszysz mnie? Ja Ciebie słyszę bardzo dobrze. Dobrze, to możemy jeszcze jeszcze raz o atmosferze. Coś Ciebie zagłuszyło nam. Nie, to niestety problemy z internetem, ponieważ jest to tak dużo ludzi. Eee, wszyscy chcą się logować, wszyscy wysyłają fotki. No, no Z tym bardzo przełomowym dla Węgrów dla Węgrów w momencie, czyli zwycięstwie. Po 16 latach zwycięstwie nad Orbanem partia TISA wygrywa. Eee, w tej chwili przeliczono ponad 80% głosów. No i 137 mandatów. Ja przypomnę, 133 mandaty to większość 2 trzecich 199-mandatowym e, parlamencie. Trzeba powiedzieć zupełnie wprost, to jest wielka porażka Wiktora Orbana, to jest wielka porażka Fidesu 16-letnich rządów. I powiem zupełnie szczerze i uczciwie, to co Wiktor Orban wymyślił, jego koledzy, jeśli chodzi o system wyborczy, w tej chwili się właściwie odwrócił przeciwko niemu, ponieważ Wiktor Orban i Fidesz według tych obliczeń 80 przegrywają prawie we wszystkich okręgach. Na razie te przewidywania pokazują, że 95 mandatów w okręgach jednomandatowych zdobywa partia TISA, a wszystkich mandatów jest 106. Także to pokazuje skalę przegranej tej partii w, w wyborach w tym roku. Atmosfera jest podniosła. Wiadomo, tutaj są przede wszystkim... A właściwie tylko i wyłącznie zwolennicy partii DISO, więc jest radość, są piosenki, e, jest są okrzyki Towasy Syl, bo Towosy Syl to jest taka ludowa piosenka to jest także wiersz ludowy e, węgierski, który oznacza. Wiosenny wiatr, i ten wiosenny wiatr, właśnie dla Węgrów, wydaje się przywiał. Węgrzy są uradowani. Przynajmniej ci, którzy głosowali na PIS-ę, którzy chcieli zmiany, którzy chcieli tego, aby ten system, który Viktor Orban prowadził, zmienił się. I powiem zupełnie szczerze, rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi, oni powiedzieli zupełnie wprost. Znowu wracamy do zachodniej Europy. I potraktujmy to, Piotrze, jako płętę. Piotr Piętka, nasz korespondent na Węgrzech, który obserwuje to, co się dzieje, a zwłaszcza słucha ludowych piosenek. Dziękuję Ci serdecznie. A w studiu Michał Zabłocki, dziennikarz, ekspert do spraw Europy Środkowej. Witam szanownego redaktora. E, dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Zaskoczenie? E, dość e, duże powiedziałbym, ponieważ ten system wydawał się tak zabetonowany, że był nie do ruszenia. Natomiast skala... Zwycięstwa zwłaszcza w okręgach jednomandatowych, o czym powiedział przed chwilą korespondent z Budapesztu, jest porażająca i rzeczywiście pokazuje skalę porażki yy, systemu orbanowskiego. Co się stało, że Viktor Orban, który no rzeczywiście jak ten Feniks Popiołów przy każdych wyborach wychodził, okazywało się nagle, że ma być porażka, a on wygrywa i to jeszcze wygrywa z yy, dodatkowymi punktami. Tym razem co się stało? Pierwsze moje spostrzeżenie, propaganda przestała działać. Do tej pory skutecznie udawało się Orbanowi dzielić opozycję. Skutecznie udawało mu się zawsze znaleźć jakieś e, elementy, które tą opozycję rozbijały bądź dyskredytowały, tak jak to było w poprzednich wyborach, e, tak jak to było wcześniej, zawsze wiązali to z, e, z Ferencem Dziurcianiem, byłym premierem, który powiedział, że kłamali rano, wieczorem i w południe. E, Tymczasem e, rzeczywistość zaczęła no, się. To był premier socjalista. To był socjaldemokrata, dokładnie, tak. E, rzeczywistość zaczęła się rozjeżdżać z tą propagandą, ponieważ propaganda mówiła, że jest naprawdę. E,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 Pracują za granicą dlatego, że mają możliwość otwarcia własnych firm, które nie będą w żaden sposób kontrolowane przez ludzi władzy. To nie chodzi o jakieś zwykłe kontrole fiskalne i tak dalej, tylko chodzi o to, że jeżeli firmie się zaczyna dobrze powodzić, to przychodzą ludzie, którzy albo tą firmę przejmują, albo wymuszają na niej yy, kompletną współpracę z władzami. No tak, ale to się nazywa system państwowy, system mafijny. Czy mam rozumieć, że na Węgrzech coś takiego było wprowadzone? Był taki politolog pracujący dla Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego europejskiego Balint Modior, zbieżność nazwisk, nazwisk przypadkowa. On napisał taką książkę, państwo mafijne. Dokładnie o systemie orbanowskim, jak państwo zostało ukradzione obywatelom, jak system zdołał całkowicie zdominować życie zarówno ekonomiczne, jak i, jak i niemalże gospodarcze, przepraszam, społeczne i, i edukacje i wszystkie dodatkowe instytucje, które, które służą mają służyć obywatelom, a tak naprawdę zaczęły służyć władzy. No tak, ale... Yy... Peter Modzior jest jednak wychowankiem Fideszu. To jest polityk, który w tym Fidecie był. Ja nie chcę, abstrahuję tutaj od, od jego rodzinnych powiązań, bo to nie ma nic wspólnego z uprawianiem polityki, czy nie powinno mieć nic wspólnego, no ale on był jednak politykiem kojarzonym z obozem władzy. On z tego obozu władzy wystąpił no trzy lata Temu. Dobrze, tak. Trzy lata temu. Myślę, że tu grała rolę też e, właśnie ta fasadowość całego systemu urbanowskiego. Już ludzie w Fidesie zaczęli mieć dość tego, jak e, czuli ciśnienie z dołu od swoich wyborców, że coś jest nie tak. Dlaczego jeżeli mówicie, że jest tak pięknie, że nasz kraj jest tak bogaty, tak wspaniale się rozwija, dlaczego jesteśmy coraz biedniejsi? Dlaczego Polska wygląda tak jak wygląda? Dlaczego Czechy wyglądają coraz lepiej? A u nas na Węgrzech yy, jedyne co widzimy to coraz większe dziury w ulicy. Więc, yy, więc tak naprawdę wydaje mi się, że to, to jest ten obraz, który właśnie zaczął pękać i, i Madziar yy, stwierdził, że no, czas postawić na, na coś nowego. Jaki Je będzie nie wiemy. Nie, nie, nie wiemy o nim zbyt wiele. To jest niestety problem yy, dość, dość duży. Natomiast możemy w jakiś sposób wyciągać pewne wnioski z tego, co mówi będzie prymusem w Unii Europejskiej, czy bo po tym, prawda, wieloletnim, szesnastoletnim kwestionowaniu Unii Europejskiej, kontestowaniu Unii Europejskiej albo działaniu na zasadzie, że co nam się opłaca, to zrobimy, prawda? Dwa kroki do przodu, jeden krok w tył, bo to było takie działanie, dość podobne do działania swego czasu dyktatora białoruskiego, który tak samo postępował przecież. To co, może teraz Węgry zupełnie zmienią swój kurs, licząc na to, że Unia Europejska odblokuje te fundusze, co dla tego niewielkiego kraju jest, są, to jest bardzo ważna rzecz. To są ogromne pieniądze. Wydaje mi się, że y, jest duża szansa na y, kompletną zmianę kierunku. Zwróćmy uwagę, porównajmy to z poprzednim rządem czeskim, który również był, wywodził się z eurosceptycznej partii ods Petr Fiala nie był uważany za e, euroentuzjastę. Był twardym negocjator, negocjatorem, a jednak zwrócił Czechy na łono jedno, te, tej, polity, tej polityki europejskiej. I wydaje mi się, że z Madziarem może być podobne, t, podobnie, tym bardziej, że Węgry mają dużo bardziej złożoną sytuację, jeśli chodzi o fundusze e, unijne. Mają wstrzymane e, fundusze spójności, mają wstrzymane różnego rodzaju programy. Studenci studiujący na Węgrzech nie mogą brać udziału w wymianach Erasmusa, co jest w ogóle rzeczą niesłychaną, ponieważ w Erasmusie uczestniczą nawet studenci z Argentyny czy z Meksyku, a, a nie mogą z Węgier. Yy, I to, i to z, ze wspaniałych uczelni. Więc, więc wydaje mi się, że tu jest... Yy... Ścieżka Madziara będzie, będzie dość y, prounijna i zresztą takie deklaracje można wyciągnąć z jego słów, a, a także y, patrząc na osobę, która będzie odpowiedzialna za te relacje unijne, czyli pani Anita Orban. Ja się zastanawiam nad inną rzeczą. Jak, jak y, poradzi sobie o przyszły rząd rozbetonowaniem czy zburzeniem tych betonowych zapór, które powstały za czasów Wiktora Orbana. Jak to, jak to rozmontować? Jak nie dopuścić do protestów? Bo wiadomo, że protesty społeczne będą natychmiast. Nie tylko protesty. Myślę, że mogą się pojawić różnego rodzaju niespodzianki fiskalno-ekonomiczne, ponieważ no, będzie łatwo zrzucić na obecną opozycyjną partię, a wkrótce rząd, no przecież y, nie płynie ropa z, z, y, z Rosji. Gaz z Rosji też może przestać płynąć, bądź cena może wzrosnąć. To jest bardzo łatwy element nacisku i manipulacji na, na nowe władze. Ceny węglowodorów, prawda? A węgierski system jest potwornie uzależniony od surowców rosyjskich. To, to nie jest tak. Węgry miały mnóstwo czasu na to, żeby zdywersyfikować swoje źródła, ale nigdy nie, po, nie, nie poszły w tą stronę. To ono... opłacało się Węgrom po prostu, tak? To no, opłacało z Rosją. się Orbanowi i jego klice. Natomiast czy Węgrom się opłacało? Nie do końca, ponieważ yy, to nie jest tak, że oni mają najniższe ceny z całej Unii i, i nie mają też. Raczej Rosja była tutaj monopolistą, który robił z, z Węgrami co chce. No tak, przy polskim y, programie y, jednak CPN okazuje się, że mamy najniższe ceny benzyny teraz w Europie. Holandia najwyższe. Na, Węgry, na, na Węgry miały podobne, wydaje mi się, ponieważ e, dopiero co wróciłem z Węgier, więc e, mogę to porównać, to nie były wysokie ceny i, i, i Polska, Polska ma bardzo podobne. Słowacja miała wyższe. Natomiast chciałem wrócić do tego, co pan powiedział o odbetonowywaniu tego systemu. Chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Duży młot pneumatyczny. No właśnie, jest. wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze, ponieważ Tisa będzie miała większość konstytucyjną, co pozwala jej na zmianę bardzo. Yy... Że tak powiem, zabezpieczonych regulacji węgierskich. A do tego proszę pamiętać, że Orban praktycznie od pandemii rządził za, za pomocą rozporządzeń. I to też jest kluczowe w tym wszystkim, ponieważ parlament, rozporządzenie premiera, do, do poparcia rozporządzenia premiera wystarczała zwykła większość, a, a nie konstytucyjna, więc, więc tak naprawdę tu też. Nowy, nowy premier będzie miał jakieś pole manewru. Oczywiście nie musi tego robić i nie powinien tego robić tak naprawdę, żeby, żeby rządzić. Tym bardziej, jeśli chce pokazać klasę i, i, i pokazać, że demokracja na Węgrzech wraca na, na właściwą ścieżkę, a nie jest taką typową float democracy, jak to określają zachodni politologowie. Więc, więc no, wszystko Wskazuje na to, że Modzior będzie miał narzędzia do tego, aby pomału zmieniać ten system węgierski w taki, jaki powinien być, unijny, zgodny z kryteriami, z którymi wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, a także aby, aby służył Węgrom, a nie tylko określonej grupie obywateli. Panie redaktorze, a to co nas zawodowo interesuje? czyli komunikacja społeczna. Jak komunikować się będzie przyszły ewentualny rząd Piotra Modziora ze społeczeństwem, kiedy media publiczne na Węgrzech są w rękach ludzi Orbana, kiedy większość mediów prywatnych też jest w rękach ludzi Orbana. Więc nie ma tej, takiej sytuacji jak załóżmy w Polsce, że było ileś stacji nadawczych prywatnych, które nie były podporządkowane władzy. To jest jeden z pierwszych kroków, które tak naprawdę nowe władze powinny na Węgrzech naprawić. Zacząć uwalniać media spod, spod woli propagandy. I to jest gigantyczne, gigantyczne zadanie, bo ja się boję, że po prostu ławka jest zbyt krótka. Żeby żeby móc... Za mało dziennikarzy, tak? Za mało wiarygodnych dziennikarzy w tej chwili. Żeby móc w miarę szybko uporządkować tę sytuację. Proszę pamiętać, Orban był 16 lat u władzy. 16 lat to jest kawał czasu, żeby wychować sobie pokolenie propagandzistów, dziennikarzy, albo raczej media workerów, którzy nie zadają pytań, tylko... Nie chcę, nie chcę nikogo zdyskredytować, ale, ale służą jako stojak do mikrofonu i tak naprawdę nie komentują w żaden sposób tego, co się dzieje, ani nie mają skali porównawczej. Więc Węgry przede wszystkim muszą uczynić gigantyczny krok, aby, aby przywrócić te media obywatelom. Żeby, żeby odwrócić troszeczkę sytuację yy, w stosunku do tego, co, co obywatele mogą usłyszeć, a z drugiej strony też skorzystać z doświadczeń innych. Krajów. Między innymi Polska ma tutaj wiele do zaoferowania, wydaje mi się, po tym co działo się u nas w mediach publicznych. No a propos y, propagandy, to docierają informacje, że Moskwa już mówi, że przewidywaliśmy, czy przewidujemy sfałszowanie wyborów na Węgrzech. To jest oficjalny głos Kremla. No to dziwię się, że Peter Syjarto, minister spraw zagranicznych Węgier, nie powiedział tego jako pierwszy. Przecież ma gorącą linię z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Więc to, to on powinien z pierwszej ręki usłyszeć. No, oczywiście reaguje na to żartem i śmiechem, ponieważ Rosja zawsze będzie widziała zagrożenia dla swoich interesów w różnego rodzaju demokratycznych zwrotach, bądź kolorowych rewolucjach, jak to, jak to określała. I, I zresztą jedno ze źródeł rosyjskich podawało, że na Węgrzech spodziewają się kolorowej rewolucji. Więc no, raczej bym śledził teraz Truth y Social. I patrzył, co napisze Donald Trump o przegranej Orbana, ponieważ jeszcze tego komentarza nie widzieliśmy. No jeszcze nie ma, tam. tak. Tak, ale, ale dopiero co przecież wyjechał stamtąd J.D. Vance, który, który Orbana oficjalnie po, popierał, a z drugiej strony krytykował wtrącanie się Unii Europejskiej w wybory na Węgrzech. No i był tam syn Trumpa, który również robił sobie zdjęcia z Orbanem na Cytadeli i, i, i na wzgórzu Galerta z pięknym widokiem na Dunaj. No wydaje mi się, że, że to jest... No i Donald Trump również był, ale nie był, był głos Donalda Trumpa, czyli połączenie telefoniczne no, pierwsze, to, pierwsze to połączenie było nieudane. Więc e, może, może to jest... To, to zadecydowało o wyniku... To jest Victor wersja... Orban. Rozumiem, że to jest wersja dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dobrze. To teraz powiedzmy... W... Wszystko wskazuje na to, że ugrupowanie Petra Madziera uzyska, uzyska 137 mandatów. E, większość konstytucyjna to jest 133 mandaty. Koale, koalicja Fidesz y, KDMP może liczyć na 55 miejsc, no a skrajnie prawicowy ruch naszej ojczyzny na 7. Czyli prawica, ale właściwie, bo właśnie. To jest problem. Dwie prawice? Trzy prawice. Trzy, trzy prawice. trzy prawice. Mamy trzy prawicowe partie w jednym parlamencie. Nie ma w ogóle partii centrowych, nie ma w ogóle partii lewicowych. Y Zwróćcie uwagę, zawahałem się, dlatego, że przyzwyczajenie do tego, że prawica, lewica, no ewentualnie partie szeroko pojęte, agrarne, zieloni, a tutaj trzy prawice. To są trzy prawice. Y dość ciekawe y do, dość ciekawie wygląda zwłaszcza ten najbardziej skrajny obszar w postaci Michazang, czyli partii neofaszystowskiej. To nie jest skrajna prawica to jest partia neofaszystowska i to, to jest partia nawiązująca do bardzo złej karty historycznej na, na Węgrzech do strzału krzyżowców. Proszę o tym pamiętać. Więc to, to... to, że bardzo się przyczynili na przykład do ekstryminacji i do Holokaustu, bo to właśnie członkowie tego ugrupowania i tych komórek yy, zbrojnych no, brali udział bezpośrednio w deportacjach. Dokładnie, bo Horty jeszcze bronił Żydów i, i dzięki temu Budapeszt stał się największym żydowskim miastem podczas II wojny światowej. Natomiast po obaleniu rządu Horthy'ego strzałokrzyżowcy y, rozpoczęli wywózkę, wy, wywózkę ludności żydowskiej do Auschwitz. Więc, więc o tym trzeba pamiętać, że oni się od tego nigdy nie odcinali, oni, e, oni wręcz po prostu hołdują tym tradycjom bardzo negatywnym i, i uważam, że to jest w ogóle e, no, no skandaliczne, że ktokolwiek we współczesnej Europie głosuje na tego typu ugrupowania. No i to rzeczywiście trzeba powiedzieć, 7 siedem mandatów to jest niezły wynik. To jest więcej. Dziewięć, nie, o, niecałe 10 milionów, prawda? To jest więcej niż w poprzednim parlamencie. To są obywateli. dwa mandaty więcej niż poprzednio. A z czego to się bierze? E, Moja obserwacja jest taka, że e, ludność wiejska jest bardzo konserwatywna na Węgrzech. E, i bardziej dużej, konserwatywna niż ludność polska? Wydaje, polska mi się, wydaje mi się, że bardziej konserwatywna. E, w dość Do tego dochodzi propaganda ormanowska przez lata, karmiąca strachem przed imigracją, przed różnymi... W ogóle e, strasząca różnymi zagrożeniami z zewnątrz, więc to siłą rzeczy wymusiło na ludziach o zamknięcie się w jakichś takich bezpiecznych prze, przestrzeniach, a mm, no, do tego nie było, nie, nie kwestionowano przez lata E, przynajmniej przez ostatnie 10 lat nie widziałem, żeby ktokolwiek kwestionował e, tą, te, te, te, ten dryf neofaszystowski i, i w ogóle te partie neofaszystowskie. One, one były traktowane jak normalna część mainstreamu, co, co w ogóle jest e, też zaskakujące z punktu widzenia Polski. No muszę to pytanie zadać, bo to jeżeli mówimy o trzech partiach prawicowych, a co z socjaldemokratami węgierskimi? To jeszcze, oni jeszcze istnieją? Oni wciąż istnieją w... Istnieją też inne partie centrowe, centrolewicowe, między innymi mają swoje reprezentacje w Europarlamencie. Zobaczymy, jak sobie poradzą obecnie, no na, w tej chwili w tej chwili jedyne dwie pra, partie z tego, co widziałem, partia demokratyczna to jest partia centrolewicowa zyskała zaledwie 1% z, według tych wskazań, które mamy i nie pamiętam, jaka tam była druga w każdym razie również, również wynik był bardzo podobny I, i to jest, samo to, że ja nie potrafię wymienić jej nazwy, świadczy o tym, jak nieistotne były w tych wyborach. Więc, więc to jest, a nie, przepraszam, to była partia psa o dwóch ogonach, która również zdobyła około 1%. To jest partia satyryczna, e, gromadząca artystów i, i, i różnych... E, ekscentryków węgierskich. Ona sobie po prostu stroi żarty z wyborów, polityki i nawet udało jej się w wyborach samorządowych w Budapeszcie zdobyć fotel burmistrza 12 dzielnicy. A ja, ja mieszkałem w 12 dzielnicy, więc widziałem bardzo dobrze ich akcje, ponieważ potrafili ubarwić tą szarą rzeczywistość budapesztańską i rozpadających się tynków w bardzo, bardzo ciekawy sposób. No dobrze, zwyciężyć to zwyciężyć, no ale teraz trzeba się zabrać do pracy. I bardzo chyba obydwaj współczujemy Peterowi Medzierowi, bo czeka go straszna charówka. Ale tego przecież chciał. I Węgrzy też tego chcieli. No. Michał Zabłocki, dziennikarz, ekspert do spraw Europy Środkowej. Bardzo redaktorowi dziękuję. Dziękuję państwu.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 Minęła 22.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Wyniki wyborów parlamentarnych są klarowne i bolesne dla nas, powiedział Wiktor Orban. Na Węgrzech trwa liczenie głosów w wyborach parlamentarnych. Nie dano nam możliwości sprawowania rządów, oświadczył lider Fideszu. Premier Orban złożył gratulacje zwycięskiej partii TISA. Niezależnie od tego, jak się sprawy potoczyły, my jako opozycja będziemy służyć naszemu krajowi i narodowi węgierskiemu, oświadczył Orban, który rządził nieprzerwanie krajem od 2010 roku. Po w odliczeniu ponad 85% głosów, TISA prowadzi z wynikiem ponad 53%, Fidesz zdobył 38% głosów. Gla gratulacje do Pitera Modziara napływają z całej Europy. Węgry wy wybrały Europę, kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę, napisała na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Teraz głos z sekwany. Francja przyjmuje z zadowoleniem przywiązanie narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej i do Węgier w Europie. To z kolei komentarz prezydenta Emmanuela Macrona. Francuska głowa państwa wezwała, by wspólnie czynić postępy ku Europie bardziej suwerennej na rzecz bezpieczeństwa naszego kontynentu i naszej demokracji. Wybory skomentował również kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pogratulował on Modziarowi zwycięstwa i zadeklarował chęć współpracy. Podkreślił, że celem jest silna i bezpieczna oraz zjednoczona Europa. W dzisiejszych wyborach na Węgrzech padła rekordowa frekwencja. Na krótko przed zamknięciem lokali wyniosła ona prawie 78%. Nad Dunajem, nawet nie czekając na wyniki wyborów parlamentarnych, już można mówić o zmianie. Mówił na naszej antenie Artur Lorek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli pada pytanie o to, czy dzisiejszy dzień przyniesie na Węgrzech zmianę, to taką odpowiedzią, którą uważam, że jest najbardziej uczciwa, to jest taka, że ta zmiana już nastąpiła, bo ona nastąpiła na przestrzeni całego społeczeństwa, co pokazuje chociażby frekwencja wyborcza. Na Węgrzech nie prowadzi się badań exit poll. Liczenie głosów rozpoczyna się wraz z zamknięciem lokali wyborczych. Ostateczne wyniki wyborów z dokładnym podziałem na mandaty będą znane prawdopodobnie w sobotę. Do głosów krajowych zostaną doliczone te oddane za granicą, czyli co najmniej 7% wszystkich uprawnionych. 32 minuty po godzinie 22. Wydanie specjalne. O Polskim Radiu 24 trwa wydanie specjalne Węgierski Wieczór. No, oczywiście, mówimy o wyborach na Węgrzech. Połączyliśmy się z panem profesorem Robertem Rajczykiem, Uniwersytet Śląski. Dobry wieczór, panie profesorze a także Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dziękuję za pomoc w przedstawieniu. Panie profesorze, zadaję to pytanie wszystkim po kolei gościom. Czy spodziewał się pan takich wyników? No, pewnie gdybym powiedział, że się spodziewałem, to i tak by mi pan nie uwierzył, ale nie spodziewałem się rzeczywiście. Sądziłem, że TISA może wygrać, ale to tak prywatnie. Natomiast jako analityk przyznam szczerze, rzeczywiście na razie to, co pokazują wstępne wyniki, bez oczywiście głosów z zagranicy, bo one też podniosą liczbę mandatów na liście krajowej. To oczywiście zależy w jaki sposób i na kogo będą głosować, czy głosowali już raczej Węgrzy mieszkający za granicą. Natomiast rzeczywiście no według tego, co widziałem przed chwilą na stronie Narodowego Biura Wyborczego, to po przeliczeniu 85% głosów to rzeczywiście TISA prawdopodobnie osiągnie większość konstytucyjną. Według informacji, które posiadamy to jest 137 bądź 138 mandatów. To tak się waha teraz tak naprawdę. No i okazuje się, że frekwencja o 18.30 była ponad 77-78% i do wyborów poszło 5 milionów 800 mniej więcej 60 tysięcy Węgrów. Bez oczywiście zagranicy. To rzeczywiście na 5 dla 9 milionowy z ogonkiem kraj, to rzeczywiście wynik wspaniały. No tak, tam uprawnionych było 8 milionów 100 tysięcy z jakimiś liczbami jeszcze bardziej dokładnymi osób. To rzeczywiście jest dobry wynik, rekordowy, to prawda. Natomiast Węgry zawsze miały wysoką frekwencję wyborczą. W 2002 roku było chyba 70%. To był dotychczasowy rekord, jeśli jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj te wyniki dzisiejsze pokazują przede wszystkim, że nowa grupa wyborców, jakby dodatkowi, nowi wyborcy em, poszli do urn. Z moich wyliczeń wynika, że co dziesiąty to jest ten, który jest nowy, czyli po raz pierwszy poszedł do głosowania albo w 2022 roku nie głosował, a w tym roku z jakichś powodów podjął decyzję, żeby zagłosować. Mówi pan o tych nowych wyborcach. Często to są młodzi wyborcy. Przecież ci młodzi wyborcy nie znali innych Węgier. Zawsze Premierem dla nich był Viktor Orban. I co się stało, że premier, który cały czas mówił o tym, że Węgry są na wspaniałej drodze, że on dba o Węgrów, że ma różne pomysły gospodarcze, które mają polepszyć życie na Węgrzech, no różnie co z tym polepszeniem bywało, no i ci wyborcy jednak stwierdzili, że nie, my chcemy zmian. A to akurat jest zasługa bardzo sprawnej, bardzo dobrej i efektywnej komunikacji, zarówno bezpośredniej Petera Modiora jak i generalnie komunikacji w mediach społecznościowych, a młodzi ludzie, właśnie ci poniżej 30 roku życia, to najczęściej są osoby, które przede wszystkim komunikują się przy pomocy nowoczesnych technik teleinformatycznych, więc tutaj bym upatrywał źródeł sukcesu. Przy okazji młodzior naprawdę świetnie przemawia, ma dobry kontakt z publicznością, nie unika e, otwartych spotkań, więc no jest rzeczywiście różnica pokoleniowa jeśli chodzi o komunikację między nim a Wiktorem Orbanem. czy nie unika trudnych pytań, czy na przykład na trudne pytania czy trudne pytania zbywa, czy też na przykład atakuje tego kto zada trudne pytanie? No ja nie miałem przyjemności rozmawiać jeszcze z Wiktorem Morbanem. Podobnie jak i z Wiktorem Ormanem też nie, nie miałem okazji rozmawiać w żaden sposób. Natomiast z wywiadów, które, które czytałem z Piterem Modiorem w sobotę w takim lewicowym tygodniku Niprzawo był wywiad z Modiorem, no to to jest bardzo konkretny człowiek. On bardzo ma świadomość, że słowa, zwłaszcza w jego sytuacji, bo to jeszcze w sobotę było przed wyborami przecież, naprawdę robią różnicę i ostrożnie wypowiadał się, bardzo ważył te słowa i rzeczywiście widać było, że o ile nie ma takiego gigantycznego doświadczenia politycznego jak Wiktor Orban, to naprawdę w bardzo szybkim tempie zaczął się tego doświadczenia uczyć i je zdobywać. Talent polityczny? To na pewno talent komunikacyjny. No polityczny zobaczymy co wyjdzie, o ile oczywiście będzie miał większość konstytucyjną, bo raczej co do tego, że wygrał wybory to nie, nie powinniśmy mieć wątpliwości, ale powiem tylko tyle, że sytuacja węgierskiego budżetu jest naprawdę zła i e, będzie musiał zrobić naprawdę solidne cięcia, o ile chce utrzymać obietnice programowe, a w zasadzie zapewniał przed wyborami, że utrzyma wszystkie zdobycze socjalne, polityki społecznej, Wiktora, Wiktora Orbana, więc naprawdę trzeba będzie no, solidnych cięć budżetowych i żeby, żeby zrównoważyć ten budżet. No jest potężny deficyt budżetowy, zadłużeń, dług publiczny to jest w zasadzie chyba 75% PKB w tej chwili, więc to są naprawdę potężne wyzwania, o ile nie najważniejsze w tej chwili. Panie profesorze, a rola prezydenta w prezydent Węgier tak samo oczywiście jest inaczej wybierany, to musimy powiedzieć. Wybierany jest przez parlament, ale czy rola prezydenta, który też ma możliwość wetowania ustaw, no prezydent jest jednak z wyboru Fideszu, prawda? To nie jest prezydent wybrany przez cały parlament. Czy mający możliwość wetowania ustaw? Czy to może rzutować na taką higienę rządzenia przez yy, Pitera yy, przez obecne i obecne wygraną Tiszę? No ja czytałem w jednym z wywiadów dla, któryś, dla któregoś z niezależnych portali internetowych. Peter Modior mówił, że nie będzie się bał podejmowania trudnych decyzji łącznie ze zmianami personalnymi na szczytach władzy. W tym wymienił między innymi funkcję prezydenta. Więc jeśli ja dobrze rozumiem intencje jego słów, Oczywiście nie mówię doskonale po węgiersku, więc mogłem coś po prostu źle zrozumieć, ale z ogólnego kontekstu wynikało, że jednak będzie nie będzie, się, nie będzie unikał twardych, twardych decyzji. Prezydent ma 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia gabinetu, przepraszam, parlamentu, potem, potem oczywiście jest, desygnuje kandydata na premiera i teoretycznie, jeśli w ciągu 40 dni parlament nie wybierze, rządu i premiera nie zatwierdzi go, no to raczej trudno sobie wyobrażać przy założeniu, że TISA ma niezbędną większość, no to wtedy będziemy mieli, będziemy mieli nowy rząd, ale no na to trzeba jeszcze poczekać. I Czy y, TISA wejdzie w jakiś, y, no właściwie tutaj nie ma żadnego ruchu koalicyjnego tak naprawdę i nie potrzeba. No ale jest ta ruch naszej oszczyzny, ta faszystowska partia, rozumiem, że to jest bardzo daleko od Tisy. No to jest skrajna prawica. To, to w ogóle jest oni, nawet wykluczali koalicję rządową. Oczywiście być może na potrzeby kampanii wyborczej, bo ta kampania rzecz jasna kieruje się swoimi prawidłami. Nawet Laszlo Torocki, czyli lider Michozang, on wykluczał koalicję z Fideszem. Więc tym bardziej, Tisa, no, jak będzie miała większość konstytucyjną, to naprawdę nikogo nie potrzebuje do rządzenia. A czy sądzi pan, że zaczną się teraz przepływy na przykład parlamentarzystów z Fideszu do Tisy? Bo jest taka no możliwość? Teoretycznie wszystko jest możliwe, natomiast w praktyce wydaje mi się, że nie. Bo Peter Modior całą swoją strategię wyborczą oparł na tym, że wprowadza nowych ludzi nowe spojrzenie, nowy kierunek do węgierskiej polityki. Zresztą jego kandydaci to w zasadzie są ludzie, którzy nie mieli żadnego doświadczenia politycznego. On nawet nie przyjmował kandydatów z dotychczasowej liberalno-lewicowej opozycji. Jest to taki bardzo popularny poseł niezależny, Akosz Hotkazi, z jednej z dzielnic Budapesztu z Zuglo i on bardzo chciał, tam były w jego dzielnicy, były prawybory, w których, w których miały badania, które miały jakby wyłonić ewentualnie najlepszego z kandydatów. I z tego, co pamiętam, TISA nawet odrzuciła możliwość, żeby tak popularny poseł niezależny, to między innymi dzięki Akoszowi Chodkazy wiemy o tych wszystkich zebrach, które tam sobie biegały w tej formalnie rezydencji ojca Wiktora Orbana. To nawet on nie był jakby brany pod uwagę do kandydowania w ramach w ramach TISA. No dobrze, a y jeżeli stąd są zupełnie osoby, które są świeże w polityce, to wobec tego, jak to może według Pana wyglądać? Bo jednak polityki no, troszkę nauczyć się trzeba. To są ludzie, którzy mają doświadczenia innego rodzaju. No na przykład przewidywana czy desygnowana na ewentualnego nowego ministra spraw zagranicznych. Anita Orman to jest polityczka, to jest fachowiec, ekspert, który wcześniej co prawda pracował dla Fidesu, bo była nawet kandydatką chyba Fidesu na zastępcę sekretarza generalnego NATO, ale, ale ma doświadczenie w środowisku międzynarodowym, menadżerskie, podobnie typowany na ministra gospodarki, i Kopitań Kopitań to był jest wice, były wiceprezes Szela. Więc to są ludzie, które, którzy od takiej um, takie zarządcze doświadczenie mają. No a polityczne no tak jak każdy w demokracji nowy poseł po prostu będzie musiał się każdy z tych posłów tego i posłanek nauczyć. Ja już cytowałem tutaj reakcję Moskwy. Ona na razie brzmi następująca, że prawdopodobnie te wybory zostały sfałszowane bo zostaną sfałszowane. Taka jest, reakcja, taka jest reakcja Moskwy. Czy Moskwa w jakiś sposób może wpływać na Tiszę i na Pitera No Może teoretycznie zrobić tak, że zerwie wszystkie dotychczasowe kontrakty na surowce energetyczne, to jak, ale to jest czysto teoretyczne. Nie, nie, to zawsze rozumiem. Kiedy z, zawsze kiedy z panem rozmawiam, pan mnie skłania do takiego teoretyzowania, ale, ale, no, ale, ale ja staram się, trochę, panie, się, panie, Nie, nie, panie profesorze, bo ja staram się znając postępowanie Moskwy i znając te rozgrywki, które trwają, y, Moskwa może chwytać się różnych metod, żeby wymusić swój interes, bo w końcu interesem Moskwy było to, żeby Węgry trwały w Unii Europejskiej, jako ten swoistego rodzaju trojański utrudniacz w najlżejszym tego słowa znaczeniu, prawda? No tak, nawet jeśli zakręci kurek z gazem, bo o, o nim mówimy, ponieważ ropa od końca stycznia i tak nie płynie ze względu na awarię rurociągu przyjaźń, no to mamy Unię Europejską, mamy możliwość tranzytu przez Chorwację, bo można też e, zrobić to przez interkonektory, między innymi Polska miała taką ofertę dla Węgier, aby, aby ten gaz dostarczać LNG, który do Polski przypływa e, do portu, zdaje się, w finału do gazoportu. Więc tutaj jakby z tego szantażu energetycznego niespecjalnie widzę jakieś, jakieś takie zagrożenie z tej strony. Natomiast no, dla, z punktu widzenia Węgier i stabilności politycznej to bardzo ważne jest to dzisiejsze wystąpienie Viktora Orbana, w którym on przyznał Uznał porażkę i zapowiedział de facto pracę w opozycji. Podejrzewam, że to nie jest pora na polityczną emeryturę dla Wiktora Orbana. On ma dopiero 62 lata, chociaż myślę, że, że być może, ale raczej sądzę, że... Wszystko zależy od tego, w jaki sposób opowie o tej porażce swoim zwolennikom i podejrzewam, że Fidesz się odrodzi i nie wykluczałbym, że jeszcze kiedyś w przyszłości Viktor Orban ponownie będzie węgierskim premierem. I uważa pan, że po rozmontowaniu tego systemu urbanowskiego teoretycznie, ja teraz ja teoretyzuję, mhm. przez t Orban wróci i znowu zacznie budować podobny system? Myślę, że nie, że jeśli wróci, to będzie to, yy, ta, ta porażka jest pewnego rodzaju lekcją na pewno dla premiera Orbana i będzie musiał przemyśleć całą swoją strategię i koncepcję funkcjonowania, natomiast nie oszukujmy się i teraz mówię to całkiem serio, w tych wyborach lodówka wygrała z telewizorem. Zła sytuacja ekonomiczna, pogarszające się warunki życia, e, zapaść w edukacji, w służbie zdrowia. To były te elementy, które spowodowały, że ludzie poszli do urni i pokazali Orbanowi czerwoną kartkę. Więc nie sądzę, żeby polityk z jego doświadczeniem po prostu zignorował e, czerwoną kartkę od wyborców. E Panie profesorze, chyba mamy teraz do czynienia z tym, co w roku 2023 stało się w Polsce i właśnie ten polski przykład może być tym przykładem niedostatecznym, który nie nauczył Węgrów, że zmiana dla zmiany jest dobra. Europa konserwatywna straciła ważny bastion, stwierdził to w wywiadzie dla TV, TV Republika poseł PiS. Marcin Romanowski, ten poseł, który właśnie przebywa teraz na Węgrzech. Ukrywa się. No ja domyślam się, że pan Romanowski ma swoje przemyślenia na temat sytuacji, sytuacji na Węgrzech. No rzeczywiście, jeśli chodzi o taką populistyczną prawicę, która 23 marca i 21 gościła w Budapeszcie na zaproszenie Wiktora Orbana, to rzeczywiście jest to jakiś rodzaj no, lekcji politycznej. Natomiast no, tutaj bym nie, wydaje mi jako politolog teraz, nie jako analityk od Węgier, wydaje mi się, że tu bym nie wieszczył jakiegoś jakiegoś takiego efektu domina. No, mamy populistyczne rządy na Słowacji, mamy populistyczny rząd w Czechach, no, mamy niebawem wybory we Francji z bardzo silnym poparciem dla populistów w Niemczech. Partia populistyczna prawicowa też jest dosyć istotnym graczem na tamtejszej scenie politycznej. No, mamy też Ligę Północną we Włoszech. Jej lider jest przecież wicepremierem. No więc to jest yy, zwycięstwo, które ma znaczenie dla Węgrów. Tak na dobrą sprawę. Panie profesorze, już na sam koniec. Nie ma jeszcze reakcji amerykańskiej. Jak pan sądzi, jaka będzie? E, to jest ciekawe, bo rzeczywiście sądziłem, że Donald Trump bardzo szybko zareaguje. Być może jest tak, że po prostu czeka na oficjalne wyniki i wtedy w jakiś sposób skomentuje, skomentuje to. Ale w jaki sposób, to ja nie mam absolutnie pojęcia. Gdybym miał i, i obstawiał, to powiem szczerze, wolałbym postawić Totolotka i, i jakbym miał taką wiedzę. I umiejętność przewidywania, co Donald Trump, yy, w jaki sposób to skomentuje. No na pewno będziemy z uwagą obserwowali to, co dzieje się u naszych bratanków, bo tam się zrobiło rzeczywiście bardzo, ale to bardzo ciekawie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Robert Rajczyk był Państwa i moim gościem. No i tak proszę Państwa, partia Tisza Petera Madziara umacnia się na prowadzeniu. Po przeliczeniu ponad 81% głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech wynika z najnowszych danych Narodowego Biura Wyborczego. Prognozy składu przyszłego 199-osobowego parlamentu dają ugrupowanie Madziara 137 mandatów, czyli ponad większość konstytucyjną która wynosi 133 mandaty. Koalicja Fidesz KDNP może liczyć na 55 miejsc, a skrajnie prawicowy ruch naszej ojczyzny na 7. Okazuje się, że według częściowych wyników TISZA zdobyła 94 miejsca w okręgach jednomandatowych i 43 miejsca w związku z głosowaniem na listy partyjne. W przypadku Fideszu te liczby wynoszą odpowiednio 12 i 43 mandaty. Wynik TISZY daje jej większość niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw Przyjmowanych przez rząd premiera Viktora Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów. Orban już po przeliczeniu nieco ponad 50% oddanych głosów, uznał swoją porażkę i pogratulował Madzierowi. A w niedzielnych wyborach parlamentarnych odnotowano rekordową frekwencję. Okazuje się, że o godzinie 18.30 w wyborach zagłosowało no, prawie o 78% Węgrów. W każdym razie tam na Węgrzech trwa feta zwycięzców. Chociaż Peter Modzior uspokajająco mówi, że należy jeszcze poczekać. Na pewno należy jeszcze poczekać na to, jak będzie wyglądała sytuacja w okręgach poza granicami Węgier. Bo tu trzeba powiedzieć, że Węgrzy mają możliwość głosowania spoza, poza granicami kraju i to może w pewien sposób oddziaływać na no, niewielkie korekty w tymże zestawieniu mówiącym o tym, że 137 mandatów będzie przypadało właśnie ugrupowaniu Petera Madziara. W każdym razie my staramy się Państwu przekazać te najnowsze informacje, które dotyczą tego, co się na Węgrzech wydarzyło właśnie w tym momencie Peter Madjar ma wystąpienie dotyczące tego zwycięstwa i przyszłości którą jednak Węgry będą musiały w sposób bardzo Trudny starać się prowadzić te przyszłe działania, starać się prowadzić tak, żeby z jednej strony nie zawieść wyborców, z drugiej strony, jak słyszeliśmy, Węgry są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mają bardzo napięty budżet, nie mają w dalszym ciągu funduszy europejskich, co na pewno wspomogłoby budżet węgierski, no tutaj mówi się o tym, że te reformy ewentualnie wprowadzane przez rząd, przyszły rząd Pietera Madziara będą prowadziły do tego, żeby w sposób szybki i zdecydowany z, z po prostu doprowadzić do tego, żeby te pieniądze wpłynęły. Przepraszam Proszę bardzo. A my połączyliśmy się teraz z Pawłem Zielińskim, naszym korespondentem na Węgrzech, Węgrzech specjalnym wysłannikiem. Witaj Pawle. Dzień dobry, a, dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór, ja idę? wiem wszyscy są bardzo zaoferowani, ty jako obserwator tam w, na Węgrzech no pewnie atmosferę czujesz. To powiedz jaka jest atmosfera. Czuję atmosferę i tak na dobrą sprawę my przemieszczamy się teraz wzdłuż Dunaju i po drodze mijamy mnóstwo ludzi, którzy zmierzają w stronę parlamentu i prawdopodobnie chcą przejść też na drugą stronę. Tam jest miejsce, w którym to jest ta scena tipy, czyli partii, która wybory wygrała już niedługo. Jawić się nie będzie opozycją dobre nastroje, mnóstwo ludzi którzy jadą samochodami, wychodzą, wystają z tych samochodów. Dzieją się tutaj rzeczy, które widzimy zwykle po na przykład wygranych spotkaniach piłkarskich. My właśnie zmierzamy do centrum tych wydarzeń. Państwo może słyszą, że ja już mam troszkę Padający głos, my od rana relacjonujemy to, co się dzieje w Budapeszcie. Tak, zaczynasz się tracić tym, że... głos, słyszę to bardzo dobrze, no ale opowiadaj dalej. No my byliśmy, byliśmy w sztabie... Byliśmy w sztabie Wiktora Orbana, byliśmy w sztabie Fideszu i tam była gorąca atmosfera, ale tylko dlatego, że zepsuła się klimatyzacja i oni próbując ją naprawić włączali absolutnie bardzo niską temperaturę. Ale to są tylko takie didaskalia, bo my przez cały czas w tym sztabie czekaliśmy na to, aż przyjdzie lider partii Fidesz premier Wiktor Orban, on najpierw miał wygłosić krótkie przemówienie dla prasy, zwycięskie oczywiście w zamyśle, a potem wyjść na swoich zwolenników, których nie było zbyt wielu. Na, pod sceną, którą przygotowano pod centrum kongresowym Balna nad Dunajem cały ten wieczór wyborczy w się odbywał. Tak się jednak nie stało. Lider partii ani nie wyszedł do dziennikarzy, do nas, swoje przemówienie wygłosił za Taką potarą po drugiej stronie tego centrum kongresowego, gdzie dostęp mieli tylko politycy partii rządzącej, a po drugiej stronie, po tej, gdzie my była tylko cisza i rozczarowanie. Rozczarowanie było też. Po... Y gdzie... pa, to Tomoku, mamy. Pawle, mamy problem z połączeniem. Zaczyna, jak tu się mówi, u nas próbkować. Czy słyszysz mnie? O, oj, chyba się problem... Tak. Yy, chyba się połączenie urwało. Widocznie gorąca atmosfera w Budapeszcie powoduje to, że występują problemy techniczne. I za chwilę, proszę Państwa, uda nam się wyemitować fragmentu wystąpienia Petera Madziara, zwycięzcy wyborów na Węgrzech. Węgrzech! Magyarok. Szanowni rodacy Węgrzy! Wyszedł Zrobiliśmy to. A Tisa, Tisa i Węgry, węgry a wygrały te wybory. Nem kicsit, Nie troszeczkę, nagyom, tylko mocno. Bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocno. Közösen Wspólnie az Orbán zmieniliśmy közöset, system Orbana. Zyskaliśmy z powrotem wolność. Odbiliśmy naszą ojczyznę. Köszönjük, köszönjük Dziękujemy. Nektek. Dziękujemy e Wam. Bez Was to nie mogło się udać. Dziękujemy. Nasze zwycięstwo nie pochodzi z Księżyca. Widoczne jest nie, nie z Księżyca, tylko z każdego węgierskiego okna. Z najmniejszej ziemianki, czy ogromnego bloku, czy z dużego miasta, czy z prowincji, z każdego węgierskiego okna jest widoczne to zwycięstwo. Dziękujemy bardzo. Był to fragment wystąpienia Pitera Madziara po zwycięstwie w wyborach na Węgrzech. Reklama Ależ się...